Radio 9 Lublin, witam w audycji numer 123 przed mikrofonem Darek dziś w podcaście już za chwilę wiadomości z Lubina i regionu, tuż po nich wizyta w klubie Pure Health and Fitness a na koniec korespondencję prosto z polskiego Detroit nie zabraknie dzisiaj także krótkiej nuty muzycznej zapraszam do słuchania Tak 19 marca oficjalnie otwarto zmodernizowany i praktycznie zbudowany na nowo basen sportowy Centrum 7 przy Szkole Sportowej nr 7 w Lubinie, który podobnie jak ten na Ustroniu po godzinach nauki szkolnej oraz w weekendy będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. W nowym obiekcie znajdziemy także trzy sauny – parową, suchą i na podczerwień, a także tzw. łąkę solarną. Wkrótce na terenach przyległych do basenu otwarty zostanie nowy parking, do którego będziemy mogli dojechać od ulicy Sybiraków. Wiecznie kolorowa, wykonana w technice kolażu kartka świąteczna autorstwa Anety Adolf będzie oficjalną pocztówką świąteczną firmy PBK na tegoroczną Wielkanoc. Spółka rozstrzygnęła bowiem konkurs skierowany do podopiecznych zespołu szkół specjalnych w Lubinie. Kapituła konkursu wyróżniła dodatkowo 11 prac. Więcej na ten temat przeczytacie w portalu elubin.pl Jak podaje portal elubin.pl, ruszył kolejny etap realizacji przemysłowej instalacji do oczyszczania siarczanu niklu w KGHM-Ekoren. Firma ogłosiła właśnie przetarg nieograniczony na budowę obiektów instalacji i estakady technologicznej, a także przeprowadzenie rozruchu energomechanicznego oraz udział w rozruchu technologicznym. Instalacja jest ważnym elementem strategii firmy w zakresie zagospodarowania odpadów przemysłowych w Zagłębiu Miedziowym. Wiosna za pasem, a do galerii Koprumarena wiosna zawitała już dużo wcześniej. W atrium powstał park wiosenny, w tle słychać odgłosy ptaków, zaś w ten weekend wraz z kalendarzową wiosną pojawiły się w parku także króliki. To kolejny element wiosny w galerii, który warto zobaczyć. W galerii odbyła się także akcja, podczas której malowano pisanki, lecz niezwykłe, bo były to metrowej wysokości jaja, które można podziwiać jeszcze przez cały tydzień, zaś 28 marca odbędzie się licytacja tych nietypowych pisanek. Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na cel charytatywny. W tym wydaniu wiadomości podcastu Radio 9 Lubin to wszystkie informacje, a już za chwilę kolejna wizyta w klubie Pure Health and Fitness, a tuż po niej korespondencja prosto z Detroit. Zapraszam.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 Dzień dobry, nazywam się Piotr Tajs, jestem trenerem personalnym w Pure Health and Fitness w fitness klubie położonym tutaj w Galerii Club Room Arena w Lubinie. Piotrze, przychodzi załóżmy do Was nowy klient, nowy klubowicz. I chce ustalić sobie jakiś indywidualny trening. Ma jakieś założenia, bo jak wiem, każdy z klubowiczów na pewno ma jakieś założenie i jakiś swój cel. Dlaczego udaje się do klubu? Tak. Do nas jakby takie drogi wejściowe sprowadzą trzy. Jedną z takich dróg jest droga poprzez wykupienie treningów tak zwanych Pure Life. Są to treningi, dwie godziny z instruktorem, dwa różne treningi, gdzie instruktor w ciągu tych dwóch godzin pokazuje trening osobie, właśnie tej nowej, która do tej pory nigdy nie miała styczności z takiego typu ćwiczeniami, jak ćwiczyć. I pierwszym takim treningiem jest na przykład trening kardiointerwałowy, a drugim treningiem, czyli druga jakby godzina lekcyjna spędzamy na sprzęcie typowo do ćwiczeń siłowych. To jest jedna droga, czyli można coś takiego sobie wykupić przy wejściu do klubu. Druga droga to jest już od razu droga poprzez treningi personalne, czyli może to być osoba, która nie jest zainteresowana wprowadzeniem, tym wprowadzającym treningiem składających się właśnie z dwóch godzin, gdzie ten trening jest mniej więcej takim treningiem pokazowym, czyli y, ogólnie przystosowawczym do, do tutaj wszelkiego rodzaju y, ćwiczeń, które można wykonywać na siłowni. A trening personalny jest właśnie takim typowym y, treningiem, gdzie instruktor y, ocenia osobę, jej zapotrzebowanie, jej cele, wspólnie są ustalane, robimy pewne parametry, ustalamy wagę, BMI, poziom tkanki tłuszczowej i na podstawie tego dobieramy trening. Jest to już typowy. Nowo trening tak skonsultowany, żeby jak najszybciej dana osoba mogła osiągnąć swoje sukcesy treningowe, no i właśnie na tym to polega. Szczególnie polecam takiego rodzaju treningi, ponieważ naprawdę są dość dobre efekty. Czyli nie błądzimy, nie, nie trenujemy źle, nie marnujemy nadal energii, czasu, wykonując złe ćwiczenia, ponieważ instruktor, czyli tak zwany trener personalny w tym momencie pomyśli za nas, dobrze nałoży program treningowy i naprowadzi nas naprawdę szybko na drogę sukcesu. Trzecim rodzajem treningu, znaczy trzecim jakby wejściem do klubu, jest osoba, która nie jest zainteresowana ani wykupieniem treningów typu Pure Life, ani treningów personalnych, gdzieś kiedyś sobie ćwiczyła, ma jakieś średnie pojęcie i jest w stanie sobie sama zapewnić taki trening, ale mimo wszystko nie do końca wszystko wie i wówczas może pytać instruktorów, którzy są na zmianie, wolni, że tak powiem instruktorzy, którzy w tym momencie nie mają żadnych treningów, czy Piór Life'ów, o, o ćwiczenia, czy, czy dobrze wykonuje. Jakieś tam wskazówki na pewno zostaną udzielone. E, powiedz, jakie główne założenia mają klubowicze, z którymi już się spotkałeś w Piór w Lubinie? Myślę, że tak z moich obserwacji, z tych przeprowadzonych konsultacji, koło gdzieś... 70-80% ludzi jest nastawionych jednak na zbicie tkanki tłuszczowej bądź ujędrnienie ciała. Niekoniecznie każdy też chce schudnąć, ale ujędrnić ciało, czyli z wiekiem widać te procesy w organizmie zachodzą w taką trochę niekorzystną stronę, gdzie nieraz mamy odpowiednią wagę, ale stosunek tkanki tłuszczowej do masy mięśniowej jest nieodpowiedni i wtedy chcemy to ciało ujędrnić. A zakładam, że około 20, niech całych 30% tutaj ludzi przychodzących chce poprawić ogólnie masę mięśniową. jednym z założeń może być także poprawa kondycji. Tak i na pewno jakiś tam mniejszy procent, ale też, też w jakimś tam odpowiednim znaczeniu jest właśnie poprawa kondycji. Są to przeważnie ludzie wywodzący się z innych sportów, gdzie dla nich generalnie praca nad kondycją jest takim wyznacznikiem ich toru przygotowań do, do ich celów, do ich celów treningowych, ich startów w jakichś zawodach różnego typu. Po wyczerpującym treningu w Waszym klubie możemy także zregenerować troszeczkę te nasze siły, które utraciliśmy. U Was możemy oczywiście również i to zrobić. Tak, w naszym klubie posiadamy basen, czyli naprawdę jest to wspaniała forma wypoczynku, już takiego czynnego wypoczynku, który nam fajnie zregeneruje mięśnie po, po treningu. Także jeżeli dobrze potrenujemy, można popływać w basenie, później pójść do sauny. Mamy dwa rodzaje sauny, także każdy na pewno znajdzie jakąś saunę dla siebie, czyli, czyli tą którą woli, bo każdy ma tam jakieś swoje upodobania. I to jest taka aktywna część wypoczynku po siłowni. Jeszcze będą wprowadzone już lada moment masaże, będą masażyści, gdzie każda osoba, która będzie miała jakieś może nawet czasami urazy treningowe spowodowane zbyt intensywnym wysiłkiem, będzie mogła przejść do takiego masażysty, Zostać wymasowana Także też dbamy o odnowę klubowiczów Nie tylko trening, ale jeszcze ta, ta druga część Piór oferuje jeszcze szereg Różnych innych ciekawostek Wśród nich Na przykład treningi grupowe Gdzie możemy znaleźć taką szczegółową Informację Chociażby o treningach grupowych tak, w naszym klubie są jeszcze prowadzone y, treningi zespołowe, grupowe, y, mamy wprowadzenia grupowe cardio, to też czego jeszcze nie powiedziałem dla osób, które przychodzą do, do klubu i też właśnie nie wiedzą jak obsługiwać sprzęt, wprowadzenia grupowe siłowe, czyli tak zwana obwodówka na siłowni, a także szereg y, innego rodzaju zajęć, y, na przykład prowadzimy step, tai chi i, i wiele innych tego typu y, Ćwiczeń, ale to jest aktualizowane na bieżąco. Mamy taką tablicę, na której wywieszamy aktualne godziny tych zajęć i instruktorów, którzy prowadzą. Dlatego zapraszam do, do klubu, jeżeli ktoś się chce z tym bardziej zapoznać, proszę przyjść, przeczytać sobie na tej tablicy. Tam zawsze będą wisiały aktualne godziny tych zajęć i wówczas można z tego będzie skorzystać. Dziękuję serdecznie. Oczywiście zapraszamy na trzeci poziom Kupromareny do klubu Piór. I także do słuchania kolejnych audycji, gdzie nieco więcej tajemnic piór, ale oczywiście najszybciej najwięcej informacji znajdziecie u Was. Dziękuję bardzo, do usłyszenia No i zapraszam również tutaj do naszego klubu. Wiosna idzie, także musimy wziąć się do ostrej pracy nad ciałem. Do usłyszenia. PureLife, najaktywniejszy portal społecznościowy w polskim internecie. Nie zwlekaj dłużej, zarejestruj się już dziś, poznawaj ludzi, zamieszczaj zdjęcia oraz bierz udział w gorących dyskusjach. www.purelife.pl Dołącz do nas i bądź częścią PURE.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 Interviews. Music. It's Detroit. It's Detroit. Polish Detroit. Polish Detroit. With Lucas Witkowski. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Bardzo fajna restauracja. Całkiem niedawno powstała w Detroit, The Forest Grill. Mimo tego, że od niedawna gości cieszy podniebienia smakoszy z Metro Detroit, to już zdobyła kilka znaczących nagród, między innymi Hour, taki magazyn tutaj wydawany w Detroit, ogłosił ją, ogłosił ją restauracją roku, a kilka dni temu Detroit Free Press, tutejszy dziennik też obwołał Forest Grill restauracją Roku. Co ciekawe, w Detroit zawsze miałem takie, takie zdanie, że w Detroit zawsze brakuje dobrych restauracji. Będąc w Nowym Jorku, można byłoby tam mieszkać na przykład na Manhattanie przez rok i codziennie jeść naprawdę dobrze, codziennie w innej restauracji. No w Detroit niestety Aż tak dużo dobrych restauracji nie ma, ale w którymś momencie, powiedzmy 2-3 lata temu, rzeczywiście tych restauracji było bardzo, bardzo dużo i nawet ci najwięksi kucharze tutaj w Ameryce otwierali swoje restauracje, przede wszystkim w kasynach. Bardzo dużo z tych restauracji niestety albo już jest zamkniętych, albo zmieniono profil, czyli z takich bardzo ekskluzywnych stały się po prostu średnio ekskluzywne. Oczywiście jedzenie jest nadal bardzo dobre, ale ceny musiały być obniżone. Niestety no, jest taka wołowina Kobe, która kosztuje 100 dolarów za funt, funt to jest około pół kilograma. 100 dolarów to około 300 zł, jak sami wiecie. No i te restauracje oczywiście serwowały najlepsze mięso i właśnie między innymi tą wołowinę. No nie wszystkich stać. Oczywiście recesja jest, problemy finansowe ludzie mają, no ale, ale, ale mimo to no nie każdego stać, żeby raz na, nawet na miesiąc pójść do takiej dobrej restauracji i takie pieniądze płacić, dlatego wszystkie restauracje, większość restauracji obniżała ceny, a Forest Grill, o którym mówiłem na początku, od samego początku właściciele i, i główny kucharz, pan Połcyn powiedział, że nie będzie miał żadnych potraw w cenie powyżej 30 dolarów, i rzeczywiście tego się trzyma także e, główne danie 30 dolarów, 0 około 10-15 e, zupa e, francuska e, cebulowa, moja jedno, jedna z moich ulubionych zup, też około chyba tylko 10 dolarów, niecałe 10 dolarów warto odwiedzić to miejsce naprawdę wszyscy powiem, e, może niezbyt ładnie pieją z zachwytu na temat tej restauracji nad tą restauracją także jest, jeśli jesteście w Detroit to Gorąco polecam. Będąc ostatnio ze znajomymi w sushi bar, mieliśmy dosyć długą rozmowę a propos techniki jedzenia sushi, czy jest właściwym jedzenie sushi rękami. Ja myślę, że tak, że jak najbardziej. Moi znajomi, no niestety ze mną się nie zgadzali, troszkę poszperałem po internecie, no i znalazłem rzeczywiście etykietę, jak e, e, dokument, który nazywa się Sushi etykiet, e, czyli jak powinno się jeść sushi, przede wszystkim albo pałeczkami, albo ręką. Sos sojowy nie wylewa się na ryż, czy nie macza się sushi w sosie sojowym, tylko dosłownie kropelkę na samo mięso. No i oczywiście tu jest jeszcze o wiele więcej tych wszystkich informacji. Znajdziecie to na stronie polskidetroit.com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 poruszeni tym, że e, strażacy, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo, e, no nie na, że, nara, że narazili nie tylko e, miasto na straty, ale też e, życie tych biednych ludzi, którzy jechali tym pociągiem. Także 600 tysięcy dolarów za taki samochodzik. Wow. Przemysław Szepaniuk Made in Island. Borys Kozielski, magazyn Pozytywne Zacisze. Krzysztof Grabowski podcast indywidualny.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 Maciek Skwara, podcast bez nazwy, wszystkich nas łączy, podcast.pl. Na koniec dzisiejszej audycji jeszcze krótka nuta muzyczna George Wood z utworem Unnatural High. A ja zapraszam już na kolejny podcast, kiedy dowiecie się na pewno ze strony wwwradio 9 tu bieżące informacje o kolejnych wydaniach naszego podcastu. Mam nadzieję, że w następnej audycji korespondencja Krzysztofa Cyganika z podcastu polcast.net, nowego polskiego podcastu prosto z Nowego Jorku. A tymczasem George Woods z utworem Unnatural High. Do usłyszenia. Cześć.